Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest 18 30 marca. Michał Matu skłaniam się. Serwis trójki. Michał przerwa. Dwoje dzieci trafiło do szpitala po pogryzieniu przez psy w Krzepicach w województwie śląskim. Nie będzie dziś decyzji prezydenta w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Już piąta osoba podejrzana w sprawie pożaru fabryki zbrojeniowej w Czechach wpadła w ręce policji. Psy zaatakowały cztery osoby w Krzepicach w województwie śląskim. Dwoje dzieci trafiło do szpitala. Z jednej z posesji przy ulicy Ogrodowej wydostały się dwa psy. Zwierzęta najpierw zaatakowały dwie trzynastolatki idące ulicą. Następnie pobiegły w stronę rynku. Tam pogryzły kolejne osoby, 37-letnią kobietę i 11-letniego chłopca. Mówi Kamil Raczyński z Komandy Policji w Pobudsku. Z uwagi na obrażenia powstałe w wyniku ugryzienia, 11-latek oraz 13-letnia dziewczynka zostali zabrani przez Zespoły Ratownictwa medycznego do Częstowskiego Szpitala. Zwierzęta przed przyjazdem służb zostały zabezpieczone przez właścicieli. Policjanci ustalili, że psy posiadały aktualne szczepienia. Policja ustala, w jaki sposób zwierzęta wydostały się z posesji i kto ponosi za to odpowiedzialność. czy pozostają pod obserwacją weterynarzy. Mniej teorii, więcej praktyki, mniej manewrów, więcej jazdy po mieście. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło szczegóły dotyczące zmian w egzaminach na prawo jazdy. W myśl nowych rozwiązań z egzaminu zniknie jazda po placu manewrowym. Cały praktyczny egzamin odbędzie się w czasie jazdy po mieście. Powstanie też Rada Egzaminacyjna, która opracuje nowe pytania w czasie sprawdzianu teoretycznego. Na jej czele stanie prezes Instytutu Transportu Samochodowego. Rzecznik ITS Mikołaj Krupiński powiedział, że celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa. Zwłaszcza dotyczy to tych młodych kierujących pojazdami, którzy w Polsce stanowią podwyższoną grupę. Pani Gabrysia niedawno zdała egzamin. Mówi, że rezygnacja z placu manewrowego jej zdaniem nie jest dobrym pomysłem. Pomaga nam przyzwyczaić się do tej presji na egzaminie, którą mamy. Nowe regulacje mają być gotowe do końca tego roku. Według statystyk 40% kursantów oblewało egzamin właśnie na placu manewrowym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent prawdopodobnie nie ogłosi dziś decyzji w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W piątek jego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 Sajm wybrał nowych sędziów Trybunału w połowie marca. Rządzący zapowiadają, że jeżeli prezydent nie przyjmie od nich przysięgi, będą szukali innych sposobów, by mogli rozpocząć pracę. Zatrzymano piątą osobę podejrzaną o podpalenie zakładu zbrojeniowego w czeskich Pardubicach. W pożarze z 20 marca spłonął magazyn firmy produkującej m.in. drony dla ukraińskiej armii. Prokuratura poinformowała, że do zatrzymania doszło wczoraj. i Podejrzany usłyszał zarzuty dokonania ataku terrorystycznego oraz udziału w grupie terrorystycznej. O postępach w śledztwie mówił minister spraw wewnętrznych Lubomir Metnar. Sprawców było znacznie więcej, ze względów proceduralnych nie mogę podać dokładnej liczby. Dotychczas zatrzymaliśmy pięć osób z tej większej grupy. Jedną z podejrzanych zatrzymano w ubiegłym tygodniu na terytorium Słowacji. To obywatelka Stanów Zjednoczonych, która czeka na ekstradycję do Czech. Wśród pozostałych zatrzymanych są obywatele Czech oraz Egipcjanin z amerykańskim paszportem. Do podpalenia przyznała się nieznana wcześniej grupa propalestyńskich aktywistów, która jako motyw podała rzekomą współpracę LPP Holding z izraelską spółką Elbit. Czeska firma oświadczyła jednak, że mimo podpisania 3 lata temu listu intencyjnego, do współpracy z Izraelczykami ostatecznie nie doszło. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, tylko w Warszawie umiarkowana. W tej chwili nieco ponad 22% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W pasie od Warmii i Mazur przez Pomorze po ziemię lubuską i część Wielkopolski jest średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 5 po 18, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Spoglądając na statystyki historyczne, naprawdę można się zdziwić. Otóż ostatni raz reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała ze Szwecją na jej terenie, uwaga, w 1930 roku. W tę okrągłą rocznicę nie mamy nic naprzeciwko, by Jakub Kamiński z kolegami powtórzyli tamten sukces w jutrzejszym meczu barażowym, być albo nie być na drodze na Mundial. 96 lat temu skończyło się 3 do zera dla Polski. Myślę, historia nie zostanie historią. My piszemy swoją tutaj przyszłość i mamy swoje marzenia. I tą nową historię napiszemy na pewno jutro. Tego się trzymajmy. Prasa szwedzka rozpisuje się o Robercie Lewandowskim jako o liderze naszej reprezentacji. Mówi raz jeszcze Jakub Kamiński. Robert jest tak doświadczonym zawodnikiem, że jego sama osobowość wpływa na naszą drużynę i na pewno wiele takich meczy zagrał, tak ważnych meczy jaki jest ten jutrzejszy. I ten spokój w szatni na pewno chce wprowadzić, bo dobrze wie, jaką mamy jakość w drużynie i zrobimy wszystko, żeby ten jutrzejszy mecz wygrać. Wtorkowe spotkanie w Sztokholmie rozpocznie się o 20.45. Zwycięzca zagra w mundialowej grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Dyrektor Tour de Pologne, Czesław Lang, odkrywa kolejne karty dotyczące trasy 83. edycji wyścigu dookoła Polski. Wiadomo było, że pierwszy etap rozpocznie się w Gdyni. Dziś okazało się, że peleton skieruje się stamtąd na zachód. Przez Kaszuby i Pomorskie Pojezieża, meta w brzegu. Dopiero od drugiego etapu trasa powiedzie na południe w stronę gór. Tour de Pologne rozpocznie się 3 sierpnia. I na koniec smutna wiadomość. Zmarł redaktor Jerzy Gebert, dziennikarz sportowy przez ponad 40 lat związany z Radiem Gdańsk. Były redaktor naczelny tej rozgłośni, sprawozdawca olimpijski Igrzysk w Monachium, Montrealu i Moskwie. W Montrealu 76 6 komentował m.in. finałowy pojedynek Jerzego Rybickiego o złoto w pięściarstwie. Rybicki w tej chwili przeszedł do kontrataku i tam zadał na pewno w zwarciu więcej ciosów od Jugosławianina. Dobry sierp Polaka i znów środek ringu i znów Rybicki tam pracuje. Próbuje Rybicki, Tak, lewym prostym trafił. Jeszcze sekunda. Gong, proszę Państwa. Koniec walki o złoty olimpijski medal pomiędzy Polakiem Jerzym rylickim i Tadią Kaczarem. 5-0. A więc 5-0, Jerzy Rybicki, mamy złoty medal olimpijski w boksie, proszę Państwa. Jerzy Gebert miał 95 lat. W nocy będzie kropić, temperatura minimalna ma wynieść od minus 2 stopni na podchalu, przez około 2 stopni w centrum, do 5-6 stopni na wschodzie Polski. Jutro na zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i od 5 do 10 stopni Celsjusza przeważnie. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Już prawie 8 minut po godzinie 18. The Cranberries u nas w audycji popołudniowej. Razem ze mną Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Józef Niewierowski. Dwie dwójki, trójek. To telefon do Państwa dyspozycji. 11 minut po godzinie 18. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała tegoroczną akcję. 34. finał to koncerty i zbiórka pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci. W zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, licznik pokazał ponad 280 milionów złotych. Ile w tym roku? 263 miliony 477 929 83 zł. 83 grosze na dzień dzisiejszy po kursie euro 61 milionów 689 985 euro w dolarach 71 milionów 310 471 dolarów. Przypomnijmy, czym orkiestra zajmowała się podczas 34 finału. Pamiętamy hasło zdrowe brzuszki naszych dzieci, czyli tak naprawdę gastroenterologia dziecięca choroby przewodu pokarmowego. Profesor Bogdan Maruszewski, kardiochirurg dziecięcy, wiceprezes WOŚP. Finał się zakończył, a my mamy po raz pierwszy w historii orkiestry. Przed ogłoszeniem wyników finału za sobą już pierwsze konkursy ofert i zakupiony pierwszy sprzęt. Jaki sprzęt państwo już kupili? Najnowocześniejszy, innowacyjny sprzęt do diagnostyki, endoskopowe ultrasonografy. Zupełnie nowa technologia dla pięciu ośrodków w kraju. Jest to fantastyczna zabawa, dzięki której zbieramy pieniądze na zakup sprzętu. Czyli to jest przyjemne z Profesor Piotr Burczyński, kardiochirurg, wiceprezes i współzałożyciel WOŚP. Szczodrość naszego społeczeństwa, jego zaangażowanie, zwłaszcza młodzieży, jest bardzo budująca i to dobrze rokuje na przyszłość. My się starzejemy, ale noszą kolejne pokolenia i z tego się bardzo cieszymy. Pierwsze zakupy dla gastroenterologii już zostały dokonane. Cztery bardzo ważne urządzenia, czyli USG endoskopowe, przeznaczone do operacji u dzieci. Jurek Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale to nie jest zamknięta lista. Nasza grupa ekspertów pracuje. To oni nam doradzają, to oni nam mówią, komu będziemy kupowali sprzęt. Ankiety już się rozeszły po wszystkich szpitalach, klinikach, które teraz rozpatrujemy i z tego ułożymy listę zakupów tych wszystkich urządzeń, które będziemy kupowali. Państwo są w szpitalu z dzieckiem. Czym jest to granie orkiestry dla Was? No y -y, Jak to wytłumaczyć? No? Czymś takim niepowtarzalnym, hmm. bo te pieniążki na jakiś cel bez owsiaka, bo chyba nie było takiej akcji. Dzieci na tym korzystają, także jest super. Sprzęt, który kupuje orkiestra jest przydatny i pomocny dla leczenia maluchów. Tak, i to bardzo. Kiedyś byłam wolontariuszem niejednokrotnie, a... Teraz moje dzieci są. Dużo spośród znajomych Pani uczestniczy w finałach Wielkiej Orkiestry? Praktycznie wszyscy, których znam. My jako Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzimy kształcenie oraz świadczymy usługi medyczne dla pacjentów w każdej specjalności. Profesor Rafał Krenke, internista, pulmonolog, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I tak naprawdę w naszych szpitalach, w naszych klinikach trudno znaleźć jednostkę, gdzie na sprzęcie, na najnowocześniejszej aparaturze nie ma czerwonych serduszek. Dzięki działalności Fundacji rozwinęła się cała polska pediatria i wiele dziedzin, bo w tej chwili chyba nie ma już dziedziny pediatrii, na którą byśmy nie grali i ten sprzęt z czerwonym serduszkiem znajduje się praktycznie w każdym szpitalu. Już za dwa tygodnie robimy pierwsze zakupy bardzo, bardzo poważne jeszcze dla onkologii i hematologii, czyli będziemy kupowali urządzenia rentgenologiczne, rezonansy magnetyczne, tomografy komputerowe. W puli jest wartość 80 milionów złotych za te wszystkie urządzenia i to będą bardzo ważne zakupy na sprzęt diagnostyczny. Nie ma takiej drugiej fundacji, ani takiej drugiej osoby, która tak by oddała serce. czy ten sprzęt, który kupujemy, Kupuje orkiestra, przydaje się maluchom. Oczywiście, że się przydaje na oddziale neonatologii. Na były urządzenia, które były od Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ na pewno nasz mały użył ich. Dzięki nim jest zdrowy i uśmiechnięty. Na pewno zdrowszy i na pewno był kontrolowany dzięki również temu sprzętowi. Te relacje przygotował dla Państwa Jacek Frenzel. Już 15 minut po godzinie 18, a to szósta godzina Grzegorza Turnała. ulica pusta szminki na szklance ślad w szóstej godzinie karacie minie i nie zadzwoni dzwon. w szóstej godzinie nawet nie trzemią daleko stąd godzina rym do pianina 18 minut po godzinie 18.00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. E, zajmiemy się teraz tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych. E, planując wyjazd polskiego prezydenta do Stanów Zjednoczonych, jego kancelaria liczyła pewnie na spotkanie z Donaldem Trumpem, ale amerykański prezydent zmienił plany i ostatecznie nie pojawił się na konferencji konserwatystów SIPAC, na którą Karol Nawrocki poleciał. Zdaje się, że polski prezydent był najwyższą rangą osobą w Dallas, gdzie ostatecznie nie dotarł ani wiceprezydent J.D. Vance, ani sekretarz stanu Marco Rubio o Donaldzie Trumpie już wcześniej wspomniałem. Łączymy się teraz z Markiem Wałkuskim, który obserwował zjazd SIPAK. Dzień dobry. Witam serdecznie i nabawił się ch, ch, chrypy. <grychy> to było tak, że może się najpierw sprawiedliwie z tego. Jak wyjeżdżałem, to było w Waszyngtonie 10 stopni. Jak przyleciałem do Dallas w Teksasie, to tam było 34 stopnie Celsjusza. W samolocie klimatyzacja. W centrum konferencyjnym 20 stopni klimatyzacja. Potem znowu gorąca, potem znowu zimno. Więc tak to się dla mnie skończyło. No, wyjazd z terenów, w których jest 10 stopni do terenów w których jest 30 wydaje raczej jakimś przyjemnym doświadczeniem ale jak słychać nie skończyło się na tylko jakichś lekkich oparzeniach słonecznych zdecydowanie gorzej dla głosu. Jeśli chodzi no o samego myślę, że dla prezydenta Nawrockiego też nie był to udany wyjazd, bo tak jak powiedziałeś, był jedynym wysokiej rangi przywódcą ze stanów zjednoczonych przyjechało kilku członków rządu Trumpa, ale raczej mniej znaczących, nie było dwóch głównych kandydatów partii republikańskiej do wyborach prezydenckich, czyli Marco Rubio i JD Vancea. Z zagranicy było kilku byłych premierów. Lee Strass z Wielkiej Brytanii był, były premier Korei Południowej. Także, no. Ranga wydarzenia była dużo, dużo, dużo niższa niż wszystkich poprzednich SIPAKów. No właśnie. i Chciałem do tego nawiązać w jakiś sposób, dlatego że to chyba jest raczej pech, a nie jakieś złe planowanie, bo te poprzednie, przed anteną powiedziałeś chyba dziesięć SIPAKów, to były te spotkania, na których Donald Trump się pojawiał. No... Y Trudno mi powiedzieć. Myślę, że prezydent Nawrocki już wcześniej podjął decyzję o tym, żeby tu przyjechać w momencie, w którym jeszcze nie wiadomo było, czy będzie Donald Trump, ale było już wcześniej wiele sygnałów, że to nie będzie tak znaczące wydarzenie. Organizatorzy do ostatniej chwili nie ujawniali swoim uczestnikom, że Trumpa nie będzie. Ja nawet jak już w Dallas się pojawiłem, już trzy dni wcześniej Biały Dom potwierdził, że Trump się nie pojawi uczestników SIPAK byli przekonani, że Trump będzie, że informacja nie została do końca potwierdzona. Zresztą cała też atmosfera tego SIPAKU była taka, powiedzmy, mało entuzjastyczna. Najbardziej gorącym takim momentem, i to jest paradoks, najbardziej gorące momenty, to był, gorącym momentem to było wystąpienie Rezy Pachlawiego, czyli syna ostatniego szacha Iranu, kiedy w Centrum Konferencyjnym w Dallas pojawiły się setki e, zwolenników, e, zmiany reżimu w Iranie, e, Irańczyków, e, Amerykanów irańskiego pochodzenia, imigrantów z Iranu. To był taki jedyny moment, w którym ta sala tak naprawdę e, ożyła. A potem e, ci ludzie po prostu poszli sobie, e, siedzenia opustoszały. E, no i właśnie w takiej nie do końca wypełnionej sali e, przemawiał e, prezydent Nawrocki. To ja teraz pomówię przez 10 sekund, żebyś mógł gdzieś tam na boku sobie delikatnie odchrząknąć. I zadam Cię jeszcze ostatnie pytanie. Czy to, jak to spotkanie Sipaku u wyglądało, świadczy o jakiejś gorszej formie tej konserwatywnej prawicy w Stanach? No, zdecydowanie jest tak, że chociaż ci członkowie ruchu MAGA, bo ten SIPAK w ostatnich latach, odkąd tam się tam zaczął pojawiać, to był takim ruchem Trumpistów. Tam przyjeżdżali y, jego zwolennicy, y, którzy chcieli go wysłuchać, którzy byli mu w 100% oddani. I część z nich przyjechała, część z nich została w domach. Ci, którzy przyjechali nadal kochają Trumpa. Nawet nie przeszkadza im to, y, że rozpoczął wojnę w Iranie, mimo że większość Amerykanów jest przeciwna tej wojnie. Y, kiedy ja rozmawiałem z nimi, pytałem, czy są rozczarowani tym, że Trumpa nie ma, oni mówili, nie, nie, my rozumiemy, no bo ma wojnę na głowie Trump w tym czasie grał w golfa i w sobotę i w niedzielę. To także jakby stawia w tym kontekście wizyta polskiego prezydenta, w której prezydent goszczącego go kraju sobie spędza czas na polu golfowym. No to nie najlepiej wizerunkowo wygląda dla polskiego prezydenta, ale ci ludzie, którzy tam przyjechali, do których mówił prezydent Nawrocki, oni cały czas wierzą w Donalda Trumpa. Problem polega na tym, że Trump ich porzucił. I są różne wyjaśnienia. Jedni mówią, że to jest konflikt z organizatorami SIPAKU, ale myślę, że też Trumpowi się za bardzo już nie chciało, bo on już tego ruchu tak bardzo nie potrzebuje, jak kiedyś, już nie będzie startował w wyborach. No i zamiast jechać, na, lecieć kilka godzin, występować, tracić całą sobotę, no to sobie wolał po prostu zagrać w golfa w posiadłości Maralago. No wiadomo, dlaczego miałby się narażać na te zmienne temperatury? Tu wysoka temperatura, tam niska, tu klimatyzacja, tam nie klimatyzacja, tam upał, można by jeszcze głos stracić. Marek tak, Wałkuski? A jeszcze, jeszcze jedno tylko zauważę, że Trump znalazł czas na to, żeby pole polecieć do Miami na e, forum gospodarcze organizowane przez Saudyjski Fundusz e, Inwestycyjny, bo tam są duże pieniądze, a Trump pieniądze lubi. Marek Wałkuski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję. Dziękuję bardzo.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 Ja na święta jestem na przykład bardzo oszczędny, dlatego powiem tylko tyle. 50% taniej. A resztę powiem wam ja. Na Wielkanoc w Ochon czeka prawdziwy superhit cenowy. Przy zakupie waszych ulubionych produktów świątecznych, takich jak czekoladowe zające czy chrzan, drugi ten sam produkt aż 50% taniej. Może i jestem oszczędny, ale tego co dobre to sobie nie żałuję. Oferta ważna do 4 kwietnia. Szczegóły na ochon.pl Oszą, Co zaplanuje, to kupuje.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 Hepa Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Wiadomość od Toyoty. To już końcówka wyprzedaży. Dostępne są jeszcze niezawodne modele z 2025 roku z gwarancją aż do 10 lat w programie Toyota Relax. Na przykład Toyota CHR. Stylowa hybryda piątej generacji z innowacyjnymi systemami bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. zaawansowanym systemem multimedialnym oraz bogatym wyposażeniem w każdej opcji. Teraz z korzyścią nawet do 23 100 zł. Warto się pospieszyć. Z każdym dniem wybór jest mniejszy. Już dziś odwiedź salon Toyoty. Żegnamy. Reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu trójki, Michał Przerwa. W jednym z mieszkań w Wołominie znaleziono ciała dwóch starszych osób. Był tam też ranny młody mężczyzna, który trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zabójstwa. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Główny inspektor farmaceutyczny wstrzymał w całym kraju obrót Lorazepamem. Decyzje mają związek z uzasadnionym podejrzeniem, że produkt nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych. Przekazało biuro inspektora w uzasadnieniu. Lorazepam to lek uspokajający i należący do grupy substancji czynnych zwanych benzodiazepinami. Ziemniak, który jest symbolem gminy Biesiekierz w Zachodnio-Pomorskim i którego kilkumetrowy pomnik znajduje się przy głównej ulicy, zmienił się w wielkanocną pisankę. Jego ozdobieniem zajęli się m.in. pracownicy i podopieczni środowiskowego domu samopomocy w Biesiekierzu, powiedziała jego kierowniczka Irena Barczuk. Zawsze jestem za tym, że jeśli chcemy zrobić coś wesołego, miłego, w czego ludzie mogą się cieszyć, pośmiać, wywołać poruszenie wśród mieszkańców, jest dobrym pomysłem. My często deprecjonujemy różnego rodzaju pomysły, mówimy, a bo to nie nie nasza kultura, nie nasza mentalność. A dlaczego? Jeśli coś jest miłe, wesołe, kolorowe, to jest tylko na święta. Abyśmy się do siebie uśmiechnęli i na przykład spotkali właśnie tutaj przed pomnikiem, gdzie się spotkała Biblioteka Gminne Służby, władze samorządowe, podopieczni, którzy szyli ten pomnik. To kolejna zmiana wystroju Pomnika Ziemniaka. Wcześniej, bo na Boże Narodzenie zmienił się świętego Mikołaja. Patrzę za okno i za oknem jeszcze nie jest ciemno i za to kocham zmianę czasu, więc nie wiem, czy ta prognoza adekwatna jest do następnych paru godzin, ale chyba tak. Wieczorem popada deszcz na zachodzie i południowym wschodzie, a w górach śnieg ma spaść. Mamy rekord na kasprowem 141 cm śniegu i ma go przybyć jeszcze w ciągu najbliższych kilku dni, no nawet 30 cm. Jutro ma być od 5 do 10 stopni, a wielka noc ma być słoneczna. 28 minut do dziewiętnastej. Wskocz ze mną do rzeki Czuję, że chcesz Od kilku miesięcy żegamy na deszcz Wylejmy cały potok słów. I ten niewybaczalny ból Ja będę tu Gdy zechcesz Proszę wróć. Nie mamy siły już, nie mamy siły już, nie mamy sił, ale mieliśmy, by postawić mur. Lecz mimo poważnych nadużyć, ciągle możemy go zburzyć. Ej, przecież jestem tu. Rzuciłem złe karty na stół i chciałbym się schować jak stróź. I głowa mi pęka na pół, gdy znowu zadaję ci ból. Znowu zadałem ci ból. z zmierzch, opowiem Ci wszystko, choć pewnie już wiesz. Nie chcę czekać, aż wypełni nas trujący jad, zabije nas, więc proszę. Wyryte na skórze, blizny i nasze podróże Dorobiłem się paru z zmarszczek, złota, platyny, miliona podpisanych kartek Powiedz mi ile to warte, życie rzucone na stos Moje marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardeł coś śpiewały zemu na głos. Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za pestę Nie wiedziałbym co to jest szczęście Największe słowa wypowiedziałem szeptem Ojciech Baranowski, wskocz ze mną do rzeki, a państwo dzwonią pod dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli jutro naszym piłkarzom nożnym uda się wygrać ze Szwecją, to na drugi dzień, zarówno rano jak i wieczorem, zadzwonię do państwa na antenie i na antenie będę odszczekiwał głośno i wyraźnie wszystkie dotychczasowe kpiny, drwiny, doworowania sobie i przytyki do reprezentacji. niniejszym takie oświadczenie składam. A to jestem podwójnie ciekawy tego telefonu i tego wyniku, a to z racji tego, że w środowym popołudniu telefony będą, ale nie takie tradycyjne na żywo, dlatego, że wszystko będzie odbywało się no, w takim technologicznym stopniu, w jakim było to możliwe w roku 1926, kiedy Polskie Radio było zakładane, a to będzie oznaczało, że telefony będzie odczytywała zupełnie inna osoba niż ta, która do studia się dodzwoni, bo właściwie do samego studia dodzwonić się nie będzie dało. Więc już nie mogę się doczekać tej osoby, która będzie odczytywała. Odczytywała odszczekiwania, tak miałem powiedzieć. Feels like 20 minut. Zostało do godziny 19. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś rano dowiedzieliśmy się, że wczoraj w wieku 94 lat odszedł Wiesław Myśliwski, wybitny polski pisarz, dwukrotny laureat nagrody za Zawidnokrągi i traktat o łuskaniu fasoli. W studiu ze mną Michał Nogaś, który w Trójce co niedzielę rozmawia z innym światowym pisarzem lub pisarką. Dzień dobry. Dzień dobry. E, w środę Wiesław Myśliwski miał 94. urodziny. Wczoraj zmarł. Ty rozmawiałeś z nim kilkakrotnie. Tak, i też y, dwukrotnie lata temu dla programu trzeciego. Raz u niego w domu, na warszawskim synowie raz na festiwalu w Szczebrzeszynie. I przyznam się tobie i państwu, że za każdym razem to było niesamowite spotkanie, w którym nawet y, cisza i milczenie odgrywało y, ogromną rolę. Każde to spotkanie to była jakaś nauka o życiu. I każde to spotkanie to było właściwie dotknięcie filozofa, takiego mistrza rozpoznawania tego, co w świecie najistotniejsze. Teraz bym chciałbyśmy może wspólnie posłuchali fragmentu rozmowy z 2018 roku. Jej jeszcze w Trójce nie mieliśmy okazji posłuchać. To był taki czas, kiedy ukazywało się Ucho Igielne, ostatnia powieść Myśliwskiego. Książka o tym, jak starość z młodością rozmawia, czy się wzajemnie w ogóle są w stanie zrozumieć i czy może być tak, że w każdym z nas żyje jednocześnie ten starszy i ten młodszy. I wtedy pan Wiesław mówił o tym, w jakich żyjemy czasach i jakimi jesteśmy ludźmi. Po pierwsze, jesteśmy ludźmi Pisma My w tej chwili bo inaczej to wyglądało w, w, na przykład w chłopskiej kulturze mowy, gdzie nie znano pisma, prawda? I wszystkie zobowiązania, cokolwiek człowiek powiedział, funkcjonowały tylko w mowie i mowa miała znaczenie, wie pan. Bo to, co się powiedziało, tego się nie cofnęło. Dzisiaj, jak pan wie, wszystko na papierze jest albo na ekranie. My jesteśmy już ludźmi pisma, ale pismo wyzwoliło jednocześnie, pismo nie zastąpiło mowy, nie mogło zastąpić. Pismo jest językiem, jest po prostu czymś szturnym, sztucznym, prawda, i tak dalej. Ale nie, nie zastąpiło, a nawet powiedziałbym, ujawniło drzemiącą w człowieku potrzebę mowy, wie pani. A tej potrzebie mowy zaczęła, sprzyja rozwój środków, wie pan, technicznych. I ludzie bez przerwy gadają w tej chwili. Niech pan zobaczy, co się stało z komórką. Komórkę, którą ja akurat uważam za bardzo szczęśliwy wynalazek, ponieważ ja na nią patrzę z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa. Nie było komórek, co pan, jak pan miał awarię, prawda? Czekał pan na pomoc. Ludzi, którzy gdzieś tam dojadą, zatelefonują, prawda. Więc komórka zwiększyła poczucie bezpieczeństwa naszego. Ale te, ta sama komórka, jak każdy wynalazek techniczny czy technologiczny, jest ambiwalentny ze swojej istoty, wie pan. Nie ma tylko dobrych czy złych stron. Wyzwoliła straszne gadulstwo w ludziach. Przecież wejdzie pan do metra, Widzi pan, że wszyscy z komórkami w rękach, albo smsują, albo gadają nawet. Idzie pan ulicą, wie pan, matka prowadzi wózek z dzieckiem, a w drugiej ręce komórce Craig gada. Nieraz, wie pan, mimo woli człowiek słyszy, co gadają. Banały mówią, no oczywistości mówią, no nie mówią rzeczy niezbędnych. A jak spałeś, a to, tam, tamto, wie pan eksplozja gadulstwa nastąpiła. Na co, jak powiadam, wpłynęł rozwój środków technicznych, technologicznych i tak dalej. To już się zaczęło od czasów, kiedy został wynaleziony telefon. Wie pan, i to narasta. Bo człowiek jest, jak też to chyba tam gdzieś pisze, jest człowiek, istotą opowiadającą. Niesłuchającą. W mniejszym stopniu słuchającą, opowiadającą. No wie pan, stąd, stąd popularność różnych takich form też pisarskich, tych wywiadów rzeka, prawda, i tak dalej. Pan się przed tym broni? Nie, nie, oczywiście nigdy. Nigdy, wie pan. Nie, no oczywiście, namawiano wiele razy na rzek. A jakie by to było ciekawe? Nie byłoby ciekawe. Co miałem do powiedzenia na wie pan, nie mam nic więcej do powiedzenia. Tak mówił Wiesław Myśliwski. W roku 2018, po premierze Ucha ostatniej jego powieści. No i właśnie, jakim był człowiekiem, co nam pozostawił, jak go pamiętamy i dlaczego, tak ja myślę, jego literatura będzie ponadczasowa. Jak jego opowieści o życiu i o tym, co najważniejsze, będą trafiały do kolejnych pokoleń. Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj w Klubie Trójki, w wydaniu specjalnym. To będzie wspomnienie Wiesława Myśliwskiego. Gośćmi państwa i moimi będą Justyna Sobolewska, Tomasz Pańczyk i Wojciech Bonowicz. Czyli spotkają się w studiu Przemyśliwieckiej cztery osoby, które spędziły godziny na rozmowach z Wiesławem Myśliwskim. On zawsze tak mówił właśnie w taki sposób, że odpowiadał na pytanie i właściwie każda odpowiedź była jakimś rodzajem prawdy o życiu. No bo trudno się... Nie zgodzić z tym, czego przed chwilą posłuchaliśmy. O tej ekspansji gadaniny, gadulstwa. Że mamy taką potrzebę opowiadania się przez cały czas. Że kiedy spotykamy się w jakiejś grupie, to każdy właściwie mniej słucha, a bardziej czeka na ten moment, kiedy się może włączyć ze swoją opowieścią, żeby inni go słuchali. Więc o takich sprawach, co do których postrzegania i dostrzegania Myśliwski był mistrzem. Będziemy dziś mówić wieczorem. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. O 21.00 będą fragmenty dwóch rozmów z Myśliwskim z 2013 i z 2018 roku, przeprowadzanych przy okazji premiery dwóch jego ostatnich książek, czyli ostatniego rozdania i łucha igielnego. Zdradzisz, co w tych rozmowach jeszcze pojawi się, jaki wątek poza tym gadulstwem, tak. o którym teraz Będzie wątek pamięci, bardzo istotny dla twórczości Wiesława Myśliwskiego i myślę dla każdego z nas. To znaczy, na ile my sami oszukujemy pamięć, jak chcemy się dać zapamiętać i jak chcemy nasze życie pamiętać. To jest bardzo ciekawy wątek. Wielokrotnie o tym myślałem przy okazji rozmów z panem Wiesławem, że my często tworzymy własne wizje naszego życia, potem zaczynamy w nie wierzyć, i chcemy, żeby ludzie tak nas postrzegali. I co więcej, umieramy z taką wizją siebie, jaką sami sobie w głowie wykreowaliśmy. Będzie o czasie. Myśliwski miał własną teorię na temat czasu. Że istnieje tylko czas przeszły. Nie ma czasu teraźniejszego. Bo to zdanie, którego teraz wspólnie wysłuchali państwo i ty z moich ust, to co padło, już jest czasem przeszłym. Nie ma teraźniejszości. On powiedział, że współczesność jest pojęciem tylko administracyjnym. A tak naprawdę wszystko to, czego doświadczyliśmy, jest już za nami. Być może z tego wyciągniemy jakąś naukę na przyszłość, ale wszystko już było. To takie były rozważania. Michał Nogaś i Klub Trójki poświęcony Wiesławowi Myśliwskiemu dzisiaj o 21.00 w programie Trzecim Polskiego Radia. A to Paul McCartney i jego nowa piosenka Days We Left Behind. 12 minut do 19.00.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 We love people Trójki poświęcone pamięci Wiesława Myśliwskiego po godzinie 21.00 dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia. Do godziny 19.00 zostało nam jeszcze 8 minut. To oznacza, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji popołudniowej, w której sporo czasu państwo poświęcili między innymi zmianie prawa i tego, temu, jak ma wyglądać w przyszłości egzamin na prawo jazdy, a może z niego zniknąć plac. Manewrowy. To jedna sprawa. A druga sprawa, związana z tym, co na drogach, to zaostrzone przepisy dla tych, którzy, no, na przykład jeżdżą na jednym kole na motocyklu. Jestem za tym, aby tych kaskaderów jeżdżących na jednym kole, myślę tu o moto motocyklistach, bo teraz zrobiło się ciepło, Kadać jak największymi mandatami. A jeśli chodzi o plac manewrowy? ja bym może nie zostawił wszystkich elementów placu, ale no, no zostawiłbym jako to przesiew, jednak w Polsce ten plac był nie, znienawidzony nie dlatego, że ludzie sobie z nim nie radzili, tylko dlatego, że po prostu był skuteczną metodą na to, żeby ludzie powtarzali egzaminy i wielokrotnie za nie płacili, dlatego takich nie lubimy. A porównywanie do innych krajów też myślę, nie ma sensu, bo to chodzi o całość tego systemu. Ja na przykład byłem w Irlandii, to tam bardzo popularne jest to, że młodzi ludzie jeżdżą z elką, tak, jeżdżą z osobą, która ma prawo jazdy dłużej i wiem, że teraz w Polsce też to wchodzi. To już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową. Kłaniamy się. Agnieszka Laskowska, Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Michał Matus. Dziękujemy. Dobrego wieczoru i zostawiam Państwa z zespołem PO.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 Aniu boimy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 Zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media ekspert. Żegnamy. Reklamy.